Witam serdecznie po długiej przerwie w kolejnym kombinacie. Dzisiaj mam dla was bardzo ogólną relację z konwentu Polkon, który odbył się przed tygodniem w ostatni weekend sierpnia w Warszawie. Zresztą to właśnie od zeszłego Polkonu zacząłem swoje kombinatowe relacje z imprez, czyli nasza imprezowa sobota, nasz blok imprezowy w sobotę zamyka dzisiaj pierwszy rok. Dzisiaj dla odmiany nie witam was bezpośrednio z Warszawy, tak jak to było tradycją w moich relacjach, bo zapomniałem wziąć ze sobą dyktafon. <długo>, Długo też zastanawiałem się, czy jest sens nagrywać ten materiał. Ktokolwiek choć trochę śledził ten temat przez ostatni tydzień, ten wie jak wygląda sprawa konwentu i jak napompował wszystko internet. Dopiero teraz zaczynają pojawiać się takie rzetelne relacje i tak naprawdę one też powiedziały już wszystko. A wcześniej w bardzo szybkim czasie przeszliśmy y, dość długą drogę od słusznych żali i uwag przez wiadra jadu i hejtu, y, aż po idiotyczne komentarze i męczące nudne żarty. W tej chwili wygląda to tak, że każdy wpis jaki umieszczają w internecie organizatorzy Polkonu od razu zasypują komentarze jak długie będą kolejki, ile trzeba będzie stać i tym podobne no. Bardzo często rzucane są przez ludzi, których na Polkonie nie było, no bo tak działa internet. I w ten sposób doszliśmy do sytuacji, w której aż się nie chce wspominać o kolejkach, by nie dokładać swojej cegiełki do tej fali hejtu, no ale nie sposób mówić o Polkonie bez wspomnienia o kolejkach i bez wspomnienia o wszystkich wpadkach, których było, no, dużo. Niestety ta cała sytuacja będzie się ciągnąć za Polkonem i będzie się ciągnąć ogólnie za konwentami, bo nie sądzę, żeby jeszcze jakiś konwent w przyszłości, nie sądzę, żeby organizatorzy jakiegoś konwentu popełnili tyle błędów. A dzięki temu będzie się im znacznie więcej wybaczać, no bo tak, tak wielkie wpadki już nie zrobią. A niestety pierwsze reakcje konwentowiczów były akurat uzasadnione, nawet jeśli pisane pod wpływem emocji. I ja doskonale rozumiem ich złość, Choć też e, sam od początku bojkotowałem akcje typu Kolejkon, które miały na celu tylko i wyłącznie piętnować konwent. Mówię o fanpage'u założonym na Facebooku, fanpageu on nazwanym Kolejkon, e, w którym tak naprawdę chodziło o tylko i wyłącznie o to, aby, e, aby nabijać się z organizatorów, aby im dopiec, aby wypuklać same złe strony konwentu. Bardzo fajną relację z Polkonu napisano na Gildi. Jest to też relacja bardzo krytyczna, ale uwypuklająca realne niedociągnięcia, a nie wyszydzająca imprezę. Równie krytyczną relację opublikował Polter i podobnie jak na Gildi. Także jest to po prostu no, rzetelna relacja. I także na Gildi, a to ważne, pojawił się bardzo ciekawy wywiad z jednym z organizatorów, w którym wyjaśnia on, co poszło nie tak i dlaczego poszło nie tak. Oczywiście czasami to są takie no, wyjaśnienia nie do zaakceptowania, szczególnie dla osób, które stały po kilka godzin w kolejkach, ale no, jest to jakaś reakcja ze strony organizatorów. Ja nie wiem, czy nie była to pierwsza wypowiedź z ich strony, w której dostaliśmy jakieś konkrety. Mnie ominęły kolejki ominęły mnie czwartkowe kolejki w tym czasie zmagałem się z innym problemem czyli czekałem na spóźniony pociąg walczyłem z PKP spędziłem 180 minut leżąc na ławce w bydgoskim dworcu do Warszawy dotarłem po 23 nie miałem już nawet sił iść pieszo chociaż akurat yy, umieszczenie konwentu nie mówię o rozmieszczeniu budynków o tym powiem za chwilę ale samo umieszczenie miejsca w którym odbywała się impreza było doskonałe no z dworca w zasadzie 20 minut z buta. Ja dojechałem po 23, akredytację opłaciłem sobie dużo wcześniej, wybierając najtańszy wariant grupowy za 40 zł, czyli też nie ma we mnie takich pokładów złości, bo wiem, że nie zapłaciłem aż takiej kwoty jak inni. I tę akredytację odebrałem dopiero w piątek. Także opowieści kolejkowe znam tylko z relacji innych ludzi. Podobno najbardziej wytrwali stali po 9 godzin. Chociaż jeszcze w piątek rano krążyła wersja siedmiogodzinnych rekordzistów, nie wnikam, nieważne, dziewięć, siedem, czy nawet tylko trzy godziny, czyli tyle, ile ja spędziłem na PKP, to i tak sporo. Szczególnie, że wskutek tego w zasadzie odpadł cały konwentowy czwartek. W kolejkach stali prelegenci, goście, uczestnicy, bez względu na rangę, bez względu na to, czym kto się zajmował. Wszyscy zostali potraktowani tak samo i wszyscy stali w kolejce w całkowitej niewiedzy, co też będzie się dalej działo. A nawet jeśli jednym czy drugim udało się wejść do środka, no to mogli co najwyżej snuć się po korytarzach. Niestety dzień później nadal obowiązywała cena 70 zł, bo nie było opcji trzydniowej akredytacji, dlatego ja doskonale rozumiem żale tych ludzi. I niestety dalej poszło to jak lawina. No bo przecież na każdym konwencie zdarzają się wpadki, czy to z odwołanymi prelekcjami, czy ze złym doborem sal, czy jakieś zwykłe błędy logistyczne. I ludzie zwykle przymykają na to oko. No może po wszystkim wypunktują w relacji, zwrócą uwagę, co można by poprawić, a potem zapomną, no bo przysłonią to te pozytywne wspomnienia. Niestety pierwszy polkonowy dzień ustawił cały konwent, nastawił tłumy, tak negatywnie, że potem każda, nawet drobna wpadka była od razu wyolbrzymiana. No okej, okay, nie udało nam się wejść na wymarzoną prelekcję. Przykro mi. Ale dokładnie to samo było na tegorocznym Prykonie czy zeszłorocznym Polkonie. No takie realia. Doskonale pamiętam ściany ludzi po otwarciu sal prelekcyjnych we Wrocławiu przed rokiem. Wtedy nawet traktowałem to trochę jako plus, bo oznaczało to, że czasy pustych sal konwentowych przeszły do historii. To nie jest tak, że ja się cieszę, oczywiście. O jak fajnie, pełne sale, nie można wejść. Bo zawsze są dwie strony medalu i rozumiem rozżalenie ludzi, którzy najpierw zmarnowali cały dzień stojąc w kolejce, a potem nie weszli na jedną, drugą czy trzecią prelekcję, mając jednocześnie świadomość, że pozbyli się 70 zł za imprezę. I okej, okay, organizatorzy na fejsie pisali, że przecież oni na tym nie zarabiają. Ale szczerze, to zwykłego szarego uczestnika raczej mało obchodzi co dzieje się z jego pieniędzmi po opuszczeniu portfela. Obchodzi go tylko to, że te pieniądze go opuściły. Podaję pieniądze, płacę za konkretną usługę i wymagam. Trudno, konwenty przerodziły się w festiwale, zmieniła się nazwa, zmieniły się e, całkowicie realia. I teraz to będą już imprezy na taką skalę. I takie błędy będą pojawiać się na wszystkich imprezach, bo ciężko to przewidzieć, ale inna sprawa, że na tegorocznym Polkonie do Bursal, do odbywających się w nim atrakcji, <grych> był często no, kuriozalny. Nie wiem, czy następowało to drogą losową, czy odpowiedzialne za to osoby nie miały zielonego pojęcia o konwentowych realiach, bo tak naprawdę wystarczy być na jednym konwencie, by wiedzieć, które stałe punkty zawsze przyciągają tłumy. W konsekwencji to sami prowadzący wymieniali się salami, panował chaos i ogólna dezinformacja, bo nikt nigdzie nie informował o zmianach. Druga fala krytyki przelała się na lokalizację imprezy. Całość rozrzucona była w czterech głównych budynkach i piątym pałacu kultury przeznaczonym do gali Zajdla. Ja przyznam, że do czwartego budynku z Mangą w ogóle nie trafiłem. Ponoć dysponował największymi salami. Nie dotarłem tam i nie mam pojęcia, gdzie się znajdował. Dni nauki nie odwiedziłem w ogóle, a ponoć była to najlepiej zorganizowana część yy, tego konwentu, do tego darmowa, bo budynek, w którym znajdowały się dni nauki i targi był budynkiem darmowym, ogólnodostępnym dla wszystkich. Oznaczenia i owszem, były kiepskie. Na płotach ponaklejono jakieś ręcznie robione na szybko karteczki, których tak naprawdę <grych> ciężko było zauważyć. Na chodnikach rysowano strzałki kredem jak w podchodach. No wszyscy się z tego nabijają teraz w necie, ale dla sprawa, że <grych> jakoś to się sprawdziło, skoro każdy z nas taką strzałkę zobaczył i trafił na miejsce. <grych> no ale nie ukrywajmy, było to dość niekonwencjonalne podejście do tematu. Banery, którymi oznaczano budynki, wieszano dopiero dzień później, wieszano je w piątek. Do tego między budynkami był spory kawałek drogi i jeśli ktoś planował sobie konwent godzina po godzinie, a jest wiele takich osób, to zwyczajnie musiał liczyć się z tym, że będzie musiał odpuścić sobie stoiska albo odpuścić sobie jakieś prelekcje. Ja nie należę do tego typu konwentowiczów. Odwiedzam tylko kilka punktów programu, a zwykle cieszę się samą atmosferą, jaka panuje w koło. Często poświęcam nawet dość długi czas na obejście całego terenu. Spaceruję sobie, oglądam, odszukuję każdy zakamarek i może dlatego ja trafiłem tam, gdzie nie trafili bardziej zabiegani uczestnicy, którzy zaufali planom i mapkom, choć ja też nie trafiłem wszędzie, o czym za chwilę. Mapki i plany ponoć zawierały sporo błędów. Dla mnie nie było większego problemu z opuszczeniem czegokolwiek, jakiegoś punktu programu. Nie miałem problemu z dotarciem do celu. Oznaczenie, no owszem, było nędzne, ale ja akurat nie narzekam. Z tym, że ja nie jestem zbyt wymagającym, zorganizowanym i planującym wszystko konwentowiczem. Zgadzam się jednak, i to zgadzam się w stu procentach, że takie rozmieszczenie budynków rozbiło całkowicie klimat imprezy. Choć jednocześnie doskonale rozumiem, że był to problem, którego zalążkiem nie są organizatorzy, a fakt, że na zrobienie imprezy dostali tylko rok. Wcześniej miał się tym zajmować Toruń, ale klub padł i trochę w trybie awaryjnym Polkon zastąpił tegoroczną awangardę. W zasadzie no, dostali oni to z braku organizatora. Budynki były już częściowo zajęte i tylko taka opcja wchodziła w grę. No, życie. Inna sprawa, że ja dopiero ostatniego dnia zauważyłem, że w budynku targowym jest jeszcze drugi poziom ze stoiskami. Nie wiem, czy to z powodu oznakowania, czy mojej nieuwagi. Ten fakt wcześniej mi umknął, ale też na przykład ostatniego dnia kierowałem inną osobę na górę, czyli chyba nie byłem w tym osamotniony. A tutaj nasuwa się teraz pytanie ciekawe, ilu jeszcze atrakcji nie znalazłem z powodu tej niewiedzy, żyjąc w nieświadomości i może nawet nie zdaję sobie do końca sprawy ze skali złego oznaczenia i całej dezinformacji. W sprawie stoisk relacje są całkowicie sprzeczne. Organizatorzy pisali o rekordowej sprzedaży niektórych sprzedawców, sami zainteresowani natomiast bardzo krytykowali całą sytuację, pisząc o ogromnych cenach, mniejszych stoiskach niż umówione i umiarkowanie udanych utargach. Ja zamieniłem dwa zdania z jednym ze sprzedawców, którego znałem i w piątek po południu był zadowolony. Mówił, że obawiał się, ale póki co nie zauważył jakiejś wielkiej różnicy w zainteresowaniu i w sprzedaży. No bo też trzeba przyznać, że budynek był cały czas wypełniony po brzegi. Dodatkowo mieliśmy jeszcze długi Games Room, w którym ja spędziłem kilka sobotnich godzin, bo akurat sam program jakoś średnio trafiał wtedy w moje zainteresowania i wolałem ten czas poświęcić po prostu w gralni, żeby yy, nie mieć wyrzutów sumienia, że wydałem te pieniądze na nic. Udało mi się w zasadzie na wejściu dorwać wolny stolik, czyli no, ta relacja pokazuje, ile szczęścia miałem y, podczas tego rocznego Polkonu. Już sam fakt, że jestem mężczyzną, czyli y, moje ubikacje były oznaczone na planie, bo podobno damskich nie było i podobno to był duży problem. No, wracamy do Games Roomu. Udało mi się wyrwać stolik, który właśnie się zwalniał, jak wszedłem. Bawiłem się tam doskonale, w konsekwencji kupiliśmy potem na stoiskach te dwie wypróbowane wcześniej w Games Roomie gry i bawiliśmy się dalej w apartamencie. O, i właśnie, spaliśmy w apartamencie, my często wynajmujemy apartamenty na konwenty i przez to niewiele tym razem mogę powiedzieć, a w zasadzie nic nie mogę powiedzieć o noclegach, bo my nocleg załatwialiśmy sobie na własną rękę, we własnym gronie. Jednak czytając relacje w internecie, no poważnie, Trochę nie chce mi się wierzyć w aż takie wpadki. Ale podobno i w tym punkcie wesoło nie było. A nawet wydaje mi się, że było chyba najgorzej. Odsyłam do relacji z Poltera, o której wspomniałem wcześniej, w której cały osobny akapit autorka poświęciła właśnie noclegowniom. Autentycznie aż nie chcę się wierzyć, że tak to rzeczywiście wyglądało. I już zupełnie na koniec. Jedyne do czego ja miałem tak naprawdę spore pretensje... To arogancja i wypowiedzi organizatorów. Czy to z oficjalnego konta konwentu, czy prywatne. Ja rozumiem, że im też puściły nerwy, ale czasem naprawdę grubo przesadzali. I nie mówię tutaj, bo w to w ogóle nie wchodzę w takie prostackie, hamskie przepychanki słowne, bo te akurat były dość szybko ukrócone przez orgów. Mówią o takich pierdołach, jak zwykłe, proste, przepraszamy, zawaliliśmy, wybaczcie nam. W zamian za to słychać było tylko no przecież nic się nie stało, o co te pretensje, o co wam chodzi, my tacy biedni, a wy tylko na nas narzekacie, cieszcie się, że cokolwiek dla was robimy, czy mój ulubiony, na komikonie też są kolejki, albo w założeniu ironiczne, a w rzeczywistości bezczelne przepraszanie za deszcz, no było to coś, co mnie osobiście bardzo się nie podobało i właśnie dlatego polecam wspomniany na początku wywiad z gildi, bo jest to pierwszy raz, gdy ktoś z rygów napisał tak, to, to i to spieprzyliśmy Tutaj powody były takie, tutaj takie, a tutaj jeszcze inne Niektóre rzeczy wyszły losowo, inne były niezależne od nas A jeszcze inne były zwykłym ludzkim błędem Ja nie jestem fanem Polkonu Do tej pory odwiedziłem tę imprezę trzy razy Więc no jakiegoś wielkiego doświadczenia nie mam a osobiście lubię konwenty wypracowane przez grupę ludzi. Takie podczas których widać, że ta grupa ludzi realizuje jakąś swoją wizję. Wyciąga wnioski z poprzednich edycji i rozwija się. Polkon to jest dla mnie zawsze taki trochę eksperyment, który zresztą przesiąka mocno miastem, w którym jest organizowany. Jadąc do Poznania w 2011 roku, oczekiwałem powtórki z Prykonu i dokładnie to dostałem. Oczywiście to jest nadal najlepszy Polkon, na jakim byłem. Ale przełom 2011 i 2012 roku zlewa mi się w jedno. To jest taki blok Pyrkon, Polkon, Pyrkon. I z tego okresu jest to dla mnie jeden twór. I nigdy nie mogę wyodrębnić w pamięci, co wydarzyło się kiedy. Oczywiście to <głos> wpływ na to ma też trochę wiek, troszeczkę alkohol. No ale kolejne edycje Polkonu zawsze przybierają trochę formę danych konwentów organizowanych cyklicznie przez dany klub. Oczywiście w odpowiednio większej skali, co nie zawsze wychodzi na dobre. W tym przypadku, w przypadku 2011 roku, bo teraz wspominam sobie, sam poznański Pyrkon jest na tyle dużą imprezą, że gdy poznański klub organizował Polkon, no to powstał nam po prostu klon. Dobry klon. Rok temu organizatorem był Wrocław, a ja uwielbiam ich Dni Fantastyki. Uwielbiam je za kameralność, za miejscówkę, za termin i za kilka mniej istotnych szczegółów. W ich Polkonie było widać wiele elementów znanych z DF-ów i to były dobre elementy. I podkreślam jeszcze raz, że zeszłoroczny Polkon nie był imprezą złą. No ale ja jednak wolę Dni Fantastyki. W tym roku miałem mieć niespodziankę bo jeszcze nigdy nie udało mi się dotrzeć na awangardę. Stąd też nie byłem skażony. Nie, to złe słowo. Nie byłem przesiąknięty tym konwentem. Nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a organizatorzy dostali ode mnie czystą kartę. No niestety pierwsze wrażenie wyszło im średnio, ale ja w przeciwieństwie do bandy hejterów nie wypinam się na nich. W przyszłym roku raczej na pewno odpuszczam sobie Polkon, ale to ze względu na lokalizację. No, Bielsko-Biała to jednak dla mnie trochę za daleko, ale życzę miłej zabawy tamtej części Polski i wszystkim bardziej wytrwałym podróżnikom ode mnie. Chciałbym jednak pojawić się na awangardzie. Może awangarda właśnie zastąpi mi za rok Polkon. Planuję to od lat, ale tym razem mam dodatkowy powód. Chciałbym zobaczyć jak wygląda główny warszawski konwent. Jak organizatorzy radzą sobie z tym, co robią od lat, a co najważniejsze chciałbym troszeczkę zetrzeć raczej złe wrażenie po tegorocznym polkonie. Szkoda tylko, że temat kolejek będzie się jeszcze ciągnął latami, za tym klubem, miastem i miejscówką, jak również za samym polkonem, bez względu na to, gdzie i przez kogo by nie był organizowany. Can you take me home? A i zapomniałem jeszcze o jednym. Blok, który mnie zawsze najbardziej interesuje na konwentach, czyli Gwiezdne Wojny. Strasznie podobało mi się, że Star Wars i Star Trek się tutaj ramię w ramię. Yy, zwykle Star Trek jest jakimś naprawdę marginesem na konwentach, albo w ogóle nie jest obecny, no chyba że to ja na niego nie trafiam. Na awangardzie natomiast zawsze był silny blok trekowy, i bardzo fajnie było patrzeć, jak te dwie stereotypowo skłócone grupy fanów przeplatają się między sobą. A do tego ilość ludzi w strojach streka yy, naprawdę robiła wrażenie. To był chyba pierwszy konwent, na jakim byłem w życiu, na którym widziałem tylko kilka osób w stroju Star Wars, a dobre kilkanaście w mundurach ze Star Treka. Fajnie.